Odcinek dwudziesty ósmy Cieszymy się. Komentujemy, analizujemy, wyciągamy wnioski i wiele się domyślamy. Nie wszystko przecież może być powiedziane wprost. Może domyślamy się za dużo na podstawie tekstu, a może są to tylko nasze pragnienia. W każdym razie gazety Polska są naszą wielką radością. Co za szczęście, że do nas docierają przynajmniej one i to wtedy kiedy łączność z krajem jest przerwana. Nadchodzi luty, mrozy coraz większe, ale jak dotąd nie było tej zimy wielkiego buranu. 6 lutego otrzymujemy list od Zbyszka Zajaguz, pisany 27 stycznia 1942. No i Helusiu i dzieci. Dwa listy otrzymałem pisane do tocka, na razie nie piszcie do mnie, bo teraz jesteśmy już drugi tydzień w drodze. Jedziemy na południe. Do jakiej miejscowości, tego nie wiemy. W każdym razie zaraz po przyjeździe na miejsce napiszę do was. Mam wrażenie, że niedługo tu będę, bo wszyscy młodzi wyjadą na front do Afryki. Ale wyjazd nastąpi dopiero po ukończeniu kursu oficerskiego, który trwać będzie dwa miesiące już na miejscu. Stocka wysłałem wam sto rubli. — Czy otrzymaliście? — Za ten miesiąc nie otrzymałem jeszcze, więc nie mogłem nic posłać. Po otrzymaniu zaraz też coś pośle. Co do tej zapomogi, to z powodu wyjazdu naszego nie można było nic załatwić. Dopiero na miejscu to załatwię. — Tu u nas bardzo dużo żon oficerów. Niektóre dostały pracę, otrzymały ciepłe i letnie ubrania. Tak samo i dla dzieci. Dostają wikt wojskowy, oprócz tego mają rodzinny wstęp do kasyna, gdzie można kupić obiady. Żeby tak były pieniądze, to przyjechalibyście tu i nie męczyli w tym sowchozie. Ja myślę, że jeżeli dadzą zapomogę, to zaraz bym wam posłał na drogę. Zawsze to byłoby inaczej. Można byłoby przeżyć. Tutaj jest zupełna wiosna, ciepła jak w kwietniu. Bardzo się z tego cieszymy, bo w Tocku okropnie pomarzliśmy w namiotach. Mrozy były ogromne. Trzymajcie się, bo już niedługo tej męki. Całuję was najserdeczniej, Zbyszek. Cieszymy się listem, ale równocześnie martwimy. Znów przygotowania do walki na froncie. I to w dalekiej Afryce. Zbyszek kochany. Jaka trudna jest jego młodość. Nic nie pisze o swoim zdrowiu. Czy wytrzyma? Niech Matka Najświętsza ma go zawsze w swojej opiece. 18 lutego mróz i silny wiatr, który z czasem nasila się, aż przeradza się w buran. Jesteśmy przerażeni. Jak długo potrwa? Nie mamy żadnych zapasów żywnościowych, opał na ukończeniu. Czy przetrwamy? Znów topimy śnieg. Znów coraz większe wycie wichury. Znów zasypany cały sowchos. Tym razem Buran trwa tylko trzy dni. Dowiadujemy się, że 11 lutego 42 wrócił z łagru na Kołymie w ramach amnestii pan Widak. Wielka radość jego rodziny i nasza. Natomiast. 25 lutego wyjeżdżają do armii generała Andersa następni nasi chłopcy, aż jedenastu. Jan Walenista, Michał Nycz z Barycza, Józef Dudkiewicz, Wincenty Siwy z podzameczka koło Buczacza, Aleksander Liczner z Buczacza i jego brat. Ludwik Rutkowski, Fryderyk Szandurski, Zygmunt Świderski, Dziunek Grzesiowski i Tadeusz Urbański. Otrzymujemy list od pani Zofii Wasilkowej. Też pozostała na miejscu, w okolicy Aktiubińska. Robimy przegląd naszych pozostałych rzeczy. Z odzieży nie pozostało już nic na wymianę. Obrączkę i pierścionek mamusia jeszcze zatrzymuje, jak mówi, na czarną z najczarniejszych godzin. Może będzie potrzebna na nasz powrót? Nigdy nic nie wiadomo. Na dnie walizki znajdujemy osiem srebrnych łyżeczek do kawy i dwa widelce. Cztery łyżeczki mamusia zamienia u Kati Dawidowej za wiadro kartofli, cztery kilo mąki, dwa kilo pszona i dwa litry mleka. A za dwa widelce i pozostałe cztery łyżeczki od Marusi Radionowej otrzymuje trzy wiadra kartofli, pół bochenka chleba, dziesięć cebul i dwa litry mleka. Więc jesteśmy uratowani. Oceniamy, że zamiana była bardzo korzystna. Najważniejsze, że te zapomniane łyżeczki ratują nas od głodu. Pani Jarosławska z Wandzią wyprowadza się od nas z baraku do Lepianki. Na jej miejsce sprowadza się pani Bronisława Jankiewicz, żona policjanta z córką Kazią i pani Matylda Skórowa. Też żona policjanta. Bardzo miłe osoby. Żyjemy ze wszystkimi w zgodzie, bo jakże inaczej. Inaczej byłoby piekło na ziemi. W naszym sowchodzie wszyscy wywiezieni zarówno Polacy, Żydzi, jak i Ukraińcy inteligencja i ludzie prości staramy się być dla siebie życzliwi i wzajemnie sobie pomagać. Miejscowa ludność widzi to i odnosi się do nas z szacunkiem oczywiście poza władzą której wystrzegamy się jak ognia. Choć nieraz trzeba stawać przed jej obliczem. Przychodzi następny list od Zbyszka z Guzar i trzydzieści rubli. Prosi w tym liście, żeby koniecznie wyjechać z sowchozu do Semipałatyńska. Stamtąd już będzie łatwiej o dalszy wyjazd. Trzymajcie się jeszcze trochę, a wasz los się zmieni. Rodziny żołnierzy z armii Andersa mają wyjechać do Persji. Jesteśmy pod wrażeniem tego listu. Mamusia idzie do dyrektora sowchozu w sprawie wyjazdu. On jednak mówi, że teraz nie da żadnego środka lokomocji. Drogi są zawiane, zamieć się może powtórzyć. Nikt w czasie mrozów i zamieci nie wyruszy w drogę, nawet za zaprzęgiem wielbłądzim. Zostajemy więc i czekamy na dalsze koleje naszego losu. Nie ustanne czekanie, ale w tym oczekiwaniu jest nasza nadzieja. Listów nie piszemy, bo wracają. Mamusia pociesza nas, że wyjedziemy z pewnością na wiosnę, jak będzie już ciepło. Tutaj, chociaż jesteśmy odcięci od świata, ale jakoś ustabilizowani, a tam niepewność. — Pani Urbańska przestrzega, mamusie, że w tym kraju trzeba się śpieszyć z decyzją wyjazdu i skorzystać z najbliższej okazji, bo potem może być różnie. Trzeba być tam, gdzie jest polska delegatura, zwłaszcza, że Zbyszek jest w wojsku, wobec czego nasz wyjazd do Persji jest pewny. Teraz się stąd trzeba wydostać za wszelką cenę. — Teraz w lutym nie pracuję. Opiekuję się Jędrusiem, a wieczorami, siedząc na piecu przy kopciłce, rozmyślam i zaczynam tworzyć. Próbuję sztuki rymowania. Chcę upiększyć swój pamiętnik, także Jędruś prosi mnie o to. Módl się, dziecino, módlże się szczerze i swe cierpienia złóż Bogów w ofierze, a Pan Bóg dobry wysłucha cię. Módl się, dziecino, módlże się. Ty prosi o Polskę, dziecino ma, bo to ojczyzna nasza, matka twa. I proś gorąco, jak tylko umiesz, Bogu zaufaj, On cię zrozumie. I nie odmówi tej prośbie dziecięcej, tylko módl się coraz goręcej i wkrótce tatuś wróci z więzienia, skończą się wreszcie twoje cierpienia. — Wrócisz do Polski, wesoły, zdrów? — Módl się, dziecino. — O, módlże że się znów. Czytam Jędrusiowi ten wierszyk. Siedzi na pryczy. Nagle klęka i zaczyna się modlić. Dołączyłam się do jego modlitwy. Potem mówi — wiesz, Basiu, podoba mi się ten wierszyk. Całuje mnie mocno, zarzucając mi rączki na szyję. — Ale, Basiu... Czy ja potrafię być kiedyś naprawdę wesoły? Spoglądam na niego z wyrzutem. Jędrusiu, na pewno potrafisz. Ale jego wymizerowana, blada twarzyczka i głęboko wpadnięte oczy zaprzeczają temu. Choroba Jędrusia Luty i marzec 1942 Jędruś zachorował 28 lutego 1942 w sobotę. Wysoka temperatura, kaszel, katar. Na pewno się przeziębił. W izbie bardzo zimno. Kiziaki zamokły pod śniegiem. Nie chcą się rozpalić. Dymią i dają niewiele ciepła. Zresztą oszczędzamy opał. Postanawiamy zapalić drugi raz wieczorem. Żeby w nocy nie marznąć, zwłaszcza chodzi na moją Jędrusia. Może uda się kupić od kogoś jeszcze trochę kiziaków. Przychodzi wracz i mówi, że to grypa i zapalenie oskrzeli. Że Jędruś musi się wygrzać i za parę dni powinien wyzdrowieć. Przychodzi powtórnie. Przynosi syropaneżowy i kamforę. Następnego dnia Jędruś znów bardzo wysoko gorączkuje. Leży spokojnie, na pryczy, rozpalony. Nie chce nic jeść, nawet białego chleba, przyniesionego specjalnie dla niego przez raczową. Pije tylko kirpiczny i czaj i mleko. Mróz jest bardzo silny. Nigdzie nie możemy kupić kiziaków. Zostało zaledwie kilka. W naszej izbie jest coraz zimniej. Szyby zamarznięte. Na dworze ponuro, silny wiatr. Chwała Bogu, że nie pada śnieg, bo byłby buran. Pani Jankiewiczowa pociesza się, że na pewno Jędruś wkrótce wyzdrowieje. Ale nie mamy nic, żeby go trochę wzmocnić. Żadnych soków, ani owoców. Na domiar złego pod kuchnią wygasa. Mokre kiziaki tlą się ledwie dostrzegalnym płomykiem, a w końcu... I on gaśnie. Dmuchamy, ile tylko mamy sił. Ale to nie pomaga. Konieczne jest drzewo na rozpałkę. Naszych prycz nie możemy już obciosywać, bo niedługo nie będziemy mieli na czym spać. Nasz barak jest z jednej strony ogrodzony płotem. Kołki w płocie są porządnie poobciosywane. Widocznie ktoś wpadł na taki pomysł, że zamiast kaleczyć prycze, Woli kaleczyć kołki ze starego płotu. się nie wytrzymuje nerwowo. Patrząc na nas, trzęsących się z zimna, bierze się siekierkę i późnym wieczorem idzie w kierunku płotu. Jest ciemno. Zbliża się do pierwszego kołka i przykłada się kierka, aby odłupać trochę drewienek. Nagle rozbłyska latarka. — Mama! Zostaje przyłapana na gorącym uczynku. To sam brygadier Okulinko stoi przed przerażoną mamą i krzyczy — Piotrowska, to już teraz wiem, kto obciosuje płot. Jak wam nie wstyd? Nie pomagają tłumaczenia, że to pierwszy raz, że dziecko jest chore, że kiziaki nie chcą się palić i że jest bardzo zimno i że... Nie słucha. Zabiera mamie siekierkę i mówi... — Jutro rano zgłosicie się po nią do dyrektora, a ja sporządzę odpowiedni protokół. Mamusia wraca do izby i na razie nic nie mówi. Doskonale wie, co jej grozi. Patrzy na nas i cicho płacze. Dobrze, że Jędruś już usnął. Po chwili opowiada całe to wydarzenie. Pani Jankiewiczowa i pani Skórowa nie próbują pocieszać. Przyłapanie na kradzieży i to jeszcze przez samego brygadiera to więzienie. Klękamy do modlitwy. O Boże, dopomóż. O Matko Najświętsza, natchnij jakąś myślą. Co robić, jak tłumaczyć? Prosi głośno mamusia. Jak zostawię same dzieci na pastwę losu? Boże, ratuj! Za kilka minut mamusia ubiera się i wychodzi. — Mamo, gdzie ty idziesz o tak późnej porze? — Niedługo wrócę. — Nie martwcie się o mnie, idę do Kulinkowej.